Ewangelia Jana, rozdział czwarty A gdy poznał Pan, iż usłyszeli faryzeuszowie, że Jezus więcej uczniów czynił i chrzcił, niżeli Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale uczniowie Jego, opuścił ludzką ziemię i odszedł za się do Galilei, a musiał iść przez Samarię i przyszedł do miasta z Samarii, które zowią Sychar, Blisko folwarku, który był dał Jakub Józefowi synowi swemu. I była tam studnia Jakubowa, przetoż będąc Jezus na drodze spracowany, Siedział tak na studni, A było około szóstej godziny. I przyszła niewiasta z Samarii czerpać wodę, Której rzekł Jezus, daj mi pić, Bo uczniowie jego odeszli byli do miasta, Aby nakupili żywności. Rzekła mu tedy ona niewiasta samarytańska, jakoż ty, będąc Żydem, żądasz ode mnie napoju od niewiasty Samarytanki, gdyż Żydowie nie obcują z Samarytany. Odpowiedział Jezus i rzekł jej, Gdybyś wiedziała ten dar Boży i kto jest ten, co ci mówi, daj mi pić, ty byś go prosiła, a dał ci by wodę żywą. I rzekła mu niewiasta, Panie, nie masz i czem naczerpać, a studnia jest głęboka. Skądże tedy masz tę wodę żywą? I zażeś Ty jest większy, niżeli ojciec nasz Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił i synowie jego i dobytek jego? Odpowiedział Jezus i rzekł jej, Każdy, kto pije tę wodę, za się będzie pragnął. Lecz kto by pił oną wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w nim studnią wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. Rzekła do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła, ani tu czerpać chodziła. Rzekł jej Jezus, idź zawołaj męża swego, a przyjdź tu. Odpowiedziała niewiasta i rzekła, nie mam męża. Rzekł jej Jezus, dobrześ rzekła, nie mam męża. Albo wiemyś, pięciu mężów miała, a teraz ten, którego masz, nie jest mężem twoim. Toś prawdę powiedziała. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś ty jest prorok. Ojcowie nasi na tej górze chwalili Boga, a wy powiadacie, że w Jeruzalemie jest miejsce, kędy przyzwoita chwalić. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, iż idzie godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jeruzalemie nie będziecie chwalili Ojca. Wy chwalicie, co nie wiecie, a my chwalimy, co wiemy, albowiem zbawienie jest z Żydów. Aleć idzie godzina i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i ojciec takowych szuka, którzy by go chwalili. Bóg jest duch, a ci, którzy go chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, którego zowią Chrystusem. Ten, gdy przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Rzekł jej Jezus, jam jest ten, który z tobą mówię. A wtem przyszli uczniowie jego i dziwowali się, i z niewiastą mówił, wszakże żaden nie rzekł, o co się pytasz, albo co z nią rozmawiasz. I zostawiła ona niewiasta wiadro swoje, a szła do miasta i rzekła onym ludziom, pójdźcie, oglądajcie człowieka, który mi powiedział wszystko, cokolwiek czyniła, nie ten li jest Chrystus? A przecież wyszli z miasta i przyszli do Niego. A tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc – Mistrzu, jedz! A On im rzekł – Mam Ci ja pokarm ku jedzeniu, o którym Wy nie wiecie. Mówili tedy uczniowie między sobą – Alboć mógł to przyniósł jeść? Rzekł im Jezus – Mój Ci jest pokarm, abym czynił wolę tego, który ją posłał, a dokonał sprawy Jego. I zaż wy nie mówicie, że jeszcze są cztery miesiące, a żniwo przyjdzie? Otoż powiadam wam, podnieście oczy wasze, a przypatrzcie się krainom, że ci już białe są ku żniwu. A kto żnie, bierze zapłatę i zbiera owoc do żywota wiecznego, aby i ten, który sieje, radował się wespół, i ten, który żnie. Albowiem w tem prawdziwe jest ono przysłowie, że inszy jest, który sieje, a inszy, któryż nie. Ja was posłał rządź to, około czegoście wy nie pracowali, insić pracowali, a wyście weśli w pracę ich. Tedy z miasta onego wiele Samarytanów uwierzyło weń dla powieści onej niewiasty, która świadczyła, że mi wszystko powiedział, comkolwiek czyniła. Gdy tedy przyszli do Niego Samarytanie, prosili Go, aby u nich został i został tam przez dwa dni. I daleko więcej ich uwierzyło dla słowa Jego, a onej niewieście mówili, iż już nie dla Twojej powieści wierzymy, albowiem myśmy sami słyszeli i wiemy, że Ten jest prawdziwie Zbawiciel Świata Chrystus. A po dwóch dniach wyszedł stamtąd i szedł do Galilei. Albowiem sam Jezus świadectwo wydał, iż prorok w ojczyźnie swojej nie jest we czci. A gdy przyszedł do Galilei, przyjęli go Galilejczycy, widząc wszystko, co czynił w Jerozolimie w święto, bo i oni byli przyszli na święto. Tedy zasię przyszedł Jezus do kany Galilejskiej, gdzie był uczynił z wody wino, a był niektóry dworzanin królewski w Kapernaum, którego syn chorował. Ten usłyszawszy, iż Jezus przyszedł z ludzkiej ziemi do Galilei, szedł do niego i prosił go, aby stąpił, a uzdrowił syna jego, bo poczynał umierać. I rzekł do niego Jezus, jeśli nie ujrzycie znamion i cudów, nie uwierzycie. Rzekł mu on królewski dworzanin. Panie, stąd pierwej, niż umrze dziecię moje. Rzekł mu Jezus, Idź, syn Twój żyje. I uwierzył on człowiek mowie, którą mu powiedział Jezus i poszedł. A gdy już szedł, zabierzeli mu słudzy Jego i oznajmili mówiąc, Dziecię Twoje żyje. Wtedy ich pytał o godzinę, w którą by się lepiej miało. I rzekli mu, że wczoraj o siódmej godzinie opuściła go gorączka. Poznał tedy ojciec, iż to ona godzina była, której mu był rzekł Jezus, iż syn twój żyje, i uwierzył sam i wszystek dom jego. Ten zasięg, w który cud uczynił Jezus, przyszedłszy z ludzkiej ziemi do Galilei.